tym. Podcasty dla Orów. i krótki cykl, czyli powieść w odcinkach, czyli podcasterzy o podcasterach. Na Pierwszy Ogień poszedł Maciej Skwara, którego pytałem między innymi o to, co sądzi o podcaście Nie Tylko dla Orów, jak, jak to się zaczęła jego historia z podcastem Nie Tylko dla Orów i, i z moją skromną osobą. I to samo pytanie chciałbym zadać Robertowi, jednak oczekuję innych, bardziej takich kwiolerczych i bardziej takich mocniejszych słów, może nie krytyki, ale Robert jest troszkę starszy od Macieja i doświadczeniem i wiekiem I mam nadzieję, że powie nam bardziej dogłębnie, bo Maciek to jednak taki wciąż dzieciak, te sprawy. I zatem Robert, serdecznie witamy w podkreśleniu tego teorów, bardzo się cieszę. Robert, Robert K., w zasadzie FON-K, czyli, czyli rocznik, dobry rocznik 1632, wiekowy mój równoleżnik. Zatem chciałbym się spytać, to samo pytanie, które zadałem Maciejowi z Kwarze, czyli um, pierwsze doświadczenia z podcastem nie tylko dla Orłów. E, no i dlaczego takie dobre? No, po takim długim wstępie przez Filipa, no to wypadałoby się przywitać ze słuchaczami nie tylko dla Orłów. Witajcie wszyscy. To mój wspaniały głos teraz. Teraz ja będę mówił. <głosy> no, żartuję sobie. E... Jaki początek? Ja w sumie nigdy się nie zastanawiałem, raz tylko przyszła mi taka, e, przyszedł mi do głowy, przyszło mi do głowy pytanie właściwie, jak to się wszystko zaczęło i gdzieś tam szukałem, szukałem w swojej głowie odpowiedzi i wyszło na to, że chyba tak jak u większości, szukałem jakiejś książki, jakiegoś e-booka. I w ten sposób trafiłem na, w ogóle na podcast. Ale co było pierwsze, to nie jestem w stanie powiedzieć. Czy Dawiciński, czy podcast? E, jaki podcast z tych najbardziej znanych, czyli wiadomo, tam również nie tylko dla orów e, w tej grupie jest. No i do Filipa, Filipa trafiłem. No i musimy niestety przez moment zająć się czym innym. No i tak, i do Filipa trafiłem e, dosyć szybko. E, jako... Jako słuchacz właściwie wszystkiego, co było po polsku, bo tych podcastów było bardzo mało, z tego co pamiętam. E, takich, takich podcastów, które można było słuchać. Audycja. Tak, takich podcastów było niewiele. E... O, no i to dziękuję. Ja tutaj mam obsługę. No. Tak. Sekretarka właśnie przyniosła herbatę zieloną na dwa palce, zawsze z pianką na dwa palce, no i co, no Filipa nie można było nie słuchać, także tych tam tysiąc odcinków to przesłuchałem praktycznie w dwa miesiące, dało się, jeszcze pracowałem wtedy w takim systemie, że słuchawki były non-stop na uszach, no i Filip lubi słuchać jak się mówi o nim dobre rzeczy, to... to... Nie, nieprawda, właśnie ja chcę ten, ja prze przepraszam, że przeszkadzam słuchaczom, ale ja właśnie dzisiaj w tych podcastach o podcasterach chciałbym może nie usłyszeć złe rzeczy, ale nie, dobre nie, bo to już pewnie, że dobre rzeczy łechcą, każdego takiego Robercika albo takiego mnie, ale gdzieś nie wiem, takie neutralnie, neutralnie. No neutralnie, znaczy ja jestem szczery, szczery czasami do bólu, o czym się już wiele osób przekonało. Yy, aczkolwiek uważam się za osobę, która nigdy nikomu nie chce wyrządzić krzywdy. Także w razie czego, jak powiem coś za dużo, to nigdy nie jest to złośliwe, ani, ani nie mam zamiaru naprawdę nikogo urazić. Yy, a wracając do nie tylko dla orów, no świetnie się słuchało jakości, bo to... To przede wszystkim, czyli była treść, bo zawsze u Filipa była treść jakaś, ciągło, ciągle zmieniały się osoby, ciągle zmieniało się otoczenie i tam się działo, jak wiecie, bardzo, bardzo dużo przez, przez te... I ta jakość, która no, odstawała bardzo mocno od pozostałych podcasterów. Ja nie wiem, co konkretnie byś chciał usłyszeć, bo...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 dzisiaj niekoniecznie porozmawiać o tym, jakie jest nie tylko dla Rów, ale o tym, to, to chciałem, żeby było drugie pytanie. Co to znaczy dla Ciebie być podcasterem? Co to Ci daje i, i ty, czy coś to zmieniło w Twoim życiu? Oj tak, zdecydowanie. Zabrałem się za podcasting, nie wiem czy o tym kiedykolwiek gdzieś mówiłem, może tylko między znajomymi, może jak tutaj się spotykam jak choćby dzisiaj z, na, na szczycie podcasterskim to może o tym opowiadałem natomiast w podcaście chyba nigdy więc, więc to będzie oficjalnie pierwsza Pierwsza taka Jest. wypowiedź. <laughs> masz, masz wyłączność. <laughs> e, tak, o czym to ja miałem powiedzieć? <laughs> no, że, że fajny jestem, ale nie mówię jej do końca. Aha, aha, no tak. Pan mówi teraz czy, o przyrodzie. Znaczy, ten, y, dlaczego podcasting i czy coś zmieniło no, no, w moim no, no. życiu? No, dobra. E, więc zaczynałem e, zabawę. To, to znaczy, to było takie sprawdzenie samego siebie, a więc y, nawet... Nazwa mojego podcastu wywodziła się z takiej chęci spróbowania i to był projekt tymczasowy, gdzie chciałem sprawdzić swój, swój jak mi się wydawało, słomiany zapał. Okazało się, że bardzo szybko, że, że to jest świetna zabawa, a do tego ci podcasterzy wszyscy, których zacząłem poznawać poprzez komentarze, no właściwie poprzez komentarze tylko, bo Skype doszedł później, że to są świetni ludzie i coś w tym naprawdę jest i teraz co podcasting zmienił w moim życiu zmienił bardzo dużo, I chociażby siedzę tutaj dzisiaj w Anglii na trawce gdzie pierwszy raz zobaczyłem na oczy właśnie przystojnego Filipa gdzie pierwszy raz zobaczyłem braci Retro i Przemka również z Irlandii nie było żadnej blokady, to trzeba powiedzieć. Także pierwsze spotkanie i od razu tak jakbyśmy się znali naprawdę yy, wiele lat. Wydaje mi się, że ten podcasting właśnie otworzył mi pewnego rodzaju drogę na bardzo ciekawe znajomości. Już nawet nie chodzi o to, kto gdzie był, co robił, ale to jest grupa ludzi, która tworzy coś całkowicie bezinteresownie dla, dla Was słuchacze, i my mamy w sobie taki troszeczkę ekshibicjonizmu, troszeczkę ekshibicjonizmu mamy, e, chcemy opowiadać, chcemy dzielić się tym wszystkim naszymi przeżyciami e, i każdy z nas jest taki sam, więc łatwiej nam jest się porozumiewać chyba. E... Taki sam, mam wrażenie, mam wrażenie, że taki sam, ale, ale jakby jakby to powiedzieć, taki sam, ale inny, znaczy to, to, to głupio brzmi, ale ale każdy jakby ma do powiedzenia tą samą historię swojego życia, ale ta, ta historia, znaczy w ten sam sposób jakby opowiada tą historię swojego życia, ale ta historia tak każdym razem jest inna, może w ten sposób. No, każdy z nas robi innego rodzaju podcast, każdy z nas dzieli się czym innym, ale łączy nas właśnie to, że... chciałbyś powiedzieć, łączy nas podcast ten tak... Ten, no, no, no, ale tak, nie będziemy przeklinać no. tutaj. <laughs> Także nie, łączy nas chęć właśnie wypowiedzi, chęć robienia czegoś dla innych. Filip też znany jest na przykład z tego, że obdarowuje wszystkich dookoła. Jeszcze raz mu podziękuję za to, co, co dostałem, a zaprezentuję, mam nadzieję, w moim podcaście przy, przy kolejnej edycji. A, ale nie czopki? Nie, nie, tam to, to, to prywatne było, tak? Aha. Czy nie? No, dla Macieja to... tam. tam, tam tak. no. no, także y, fajne prezenty robi. I y, jest coraz większa integracja. To mi, to mi się podobało. Może, może o tym y, coś powiemy, bo y, podcast polski, podcasting polski, on tak troszeczkę, wydaje mi się, kuleje i porównać to z innymi krajami. To jest... Zawsze był wyrodną córką. Jest to, tak. Jest to taka trochę licha działalność. No tak, wyroda cyrka polskiego Radia. Yy, ale no widzisz, i teraz mi wybiłeś, co, co, co chciałem powiedzieć na temat. Społeczności mówiłeś. Nie to pan, społeczności polskiej w yy, podcastingu, że zmieniło się z, jeszcze z, przed dwoma laty. Nie było chęci takiej, nie wiem, integracji, jaka zaistniała teraz w ciągu ostatniego roku tak naprawdę, gdzie my naprawdę staramy się, mówię my, bo, bo podcasterów, którzy chcą coś zrobić, nie tylko swój podcast, ale chcą zrobić również jakieś dodatkowe strony, chcą zaistnieć, chcą to rozpromować i pomagać zdobywać nawet informacje na temat podcastów polskich, dla tych, którzy są nieświadomi istnienia podcastu jako takiego. Więc yy, właśnie ta społeczność się coraz bardziej integruje, yy, te spotkania też, yy, też w tym bardzo pomagają i, i nie wiem, no, granice się zacierają, także podcasting chyba... To już nie, nie ma... Ja, jakiego rodzaju granice? Granice właśnie wszelkiego rodzaju, bo już nie chodzi o to, że Filip mieszka w Irlandii, ja mieszkam w Anglii, a na przykład Maciej czy Łukasz w Polsce. Chodzi o to, że poprzez internet my non-stop się komunikujemy ze sobą i tworzymy coś razem. To jest tak, jakbyśmy, jakbyśmy się spotykali, tyle tylko, że fizycznie nie możemy się zobaczyć. No nie każdy jest zaproszony na, na jakiś tam ślub, nie? Nie, Tutaj nasi hostowie, czyli a nie, nie każdego z nas tak bardzo lubią, nie? Ale, ale to taka wycieczka osobista. Ale, ale rzeczywiście, ja bym chciał dodać jeszcze do tego, że nie, nie dosyć, że się komunikujemy ze sobą, też jeszcze ze sobą rozmawiamy. Bo to są dwie różne rzeczy, kolego, dla mnie. No rozmawiamy, tak. No a czasami niektóre osoby mają inny język niż, tak. <głos》>, niż te drugie osoby. E, jaka rozmowa? Znaczy, co, co masz na myśli odnośnie rozmowy? No, że wiesz, na przykład ja uważam, że w dzisiejszym świecie ludzie z sobą się komunikują, ale nie rozmawiają. W małżeństwie można się komunikować, ale nie rozmawiać. I, i, i komunikacja nie znaczy, że jest nam dobrze. To znaczy, że wysyłamy pewne komunikaty, ale to są komunikaty jakby, nie wiem, suche, może zrozumiałe, ale to są tylko komunikaty bez jakby informacji zwrotnej. A tutaj jednak, wiesz, jest nas powiedzmy 10-12 yy, takich gubków, coś ci chodzi po herbacie zielonej. Yy, jest nas powiedzmy 10-12 i wysyłamy do siebie komunikaty. Jest tak zwana informacja zwrotna i naprawdę mam wrażenie, że może to, wiesz, jakieś stworzenie community to może jest za duże słowo, ale no jesteśmy jakąś grupą, wiesz, wariatów, którzy Duży wiesz, dobrze się z tym czują, co robią, mam wrażenie? No, na pewno trzeba umieć słuchać, a żeby zaistnieć w tym naszym świadku takim wspólnym, już przyjacielskim, także nie tylko już w świadku podcasterów, ale w tej naszej grupie przyjaciół, trzeba umieć słuchać, trzeba wiedzieć, co kto przedstawia w swoich podcastach, bo później my o tym rozmawiamy, to no, może wydawać się nudne dla kogoś z zewnątrz, że, że non-stop podcast, podcast, podcast i nawet teraz siedzimy sobie y, tutaj obok pięknej dziewczyny, a my siedzimy sobie gdzieś tam na uboczu, na trawce i, i nagrywamy to z Filipem i rozmawiamy, <śmiech> przepraszam, rozmawiamy na temat podcastu, y, ale to jest... To nie jest nudne, to, to naprawdę nie jest nudne. Jeżeli, nie wiem, jeżeli ty jeszcze słuchaczu nie złapałeś za, za mikrofon, a jedynie słuchasz e, pewnych podcastów, pewnych autorów, to może czas, żebyś spróbował. Nawet zrób to na początku sam dla siebie, nagraj to, e, odsłuchaj samemu po tygodniu i już będziesz wiedział, że coś w tym jest. A jak dojdzie do tego jeszcze fakt, że inni będą mogli tego wysłuchać, inni będą mogli podzielić się swoimi refleksjami, ciężko mi jest przekazać właśnie, co to jest, ta, ta, ta nasza więź, bo to nie ma jakiegoś zwykłego odpowiednika w słowach, można to oczywiście ubrać tam w prozaiczne wyrazy typu tam przyjaźń,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 Myślę, na to trzeba dużo czasu, ale może coś w tym jest, co, co Robert mówi. Nie wiem, takie nienazwane, ale takie, takie dobre i, i takie, jakby to powiedzieć, ciepłe, coś, coś w tym stylu. Hmm, no tak, ja tak sobie mówię, że jestem podcasterem, ale ja siedzę w świecie podcasterskim jako słuchacz, a zacząłem nagrywać gdzieś tam w zeszłym roku chyba... Dlaczego zacząłeś? Dlaczego? Bo chciałem się spróbować. No. Chciałem spróbować, co z tego wyjdzie. I wiem, że miałem problemy z wymową. Do tej pory mam problemy z wymową i, i to miało mi pomóc w składaniu zdań i dobieraniu odpowiednich wyrazów. Więc to była taka motywacja dla mnie do rozpoczęcia nagrywania, bo wiedziałem, że jak rozpocznę, to będę musiał zrobić kolejny odcinek i kolejny, i kolejny. A na tą chwilę tych odcinków powstało no, niewiele coś tam koło Holender. Może ty wiesz lepiej w prawie 50. Aha, to znaczy, że ten, tego słuchacie teraz 3 lata po nagraniu. Nie, nie, nie, nie. tam coś koło, nie wiem, 18 czy 20? Ja, ja naprawdę no, nie wiem. No, mniej więcej. No, Nieważna jest ilość, ważna jest jakość w tym wypadku. To jest odwrotnie proporcjonalne do mnie. No, to skromność, taka... Skromność nieskromna <laughs> Filipa. No, starałem się robić próbę mikrofonu jako podcast z treścią taki po prostu chciałem być to są może te różnice, o której Filip powiedział między nami, niektórzy robią podcast o niczym inni robią podcast taki mieszany gdzie jest i treść i, i coś jeszcze i, i troszeczkę bloga a ja chciałem przekazać w moich podcastach akurat treść i bardzo niewiele jest odcinków, gdzie tej treści nie ma Eee... Chodź tu, cicho. no i już nas ten, już nas wołają do stołu ostatnie dwie minuty ostatnie dwie minuty, ostatnie dwie minuty. no nie wiem co, co... no dobrze, jakie tam zakończenie w takim razie panie Filipie zatem chciałem się spytać, bo ja ostatnio mam z tym problem czy podcast może ewoluować, czy możemy być coraz lepsi ale nie chodzi nam o dykcję, o, o wyrażanie się ale czy jest jakaś, nie wiem, droga, jakaś Ew, ewolucja podcastu? Czy, czy możemy dojść do jakiegoś wyższego nie wiem, stopnia zen albo czegoś poprzez nasze gadanie? Ja może zacznę od czego innego. Jest pewnego rodzaju niebezpieczeństwo, to znaczy pojawia się coraz więcej naprawdę ciekawych podcastów i my nawet między sobą musimy robić selekcję. Nie mamy czasu na odsłuchiwanie wszystkiego i Pomimo tego, że się lubimy, to nie wszystkiego możemy wysłuchać, ale to jest takie niebezpieczeństwo, że gdzieś tam ten podcast się troszeczkę tak rozejdzie w, jakim, w jakimś kierunku mi nieznanym. Natomiast pozytywnie to ja cały czas wierzę w to, że podcast może się rozwinąć w kierunku na przykład radia. <śmiech> żartuję sobie. Nie, podcast... Tak, wierzę w to, że wciąż są jakieś jeszcze być może nieodkryte drogi, bo przecież nikt parę lat temu nie myślał o czymś takim, jak, jak w ogóle podcasting. Było radio, czyli teoretycznie była taka możliwość, ale ten pomysł był potrzebny. No i teraz wydaje mi się właśnie, że, że podcasting taki jak jest teraz, on już nabiera... Tak powolutku, powolutku, jeżeli chodzi o polski rynek nabiera sił i się pręży i być może jak powstanie jakiś nowy pomysł w czyjejś głowie, to my właśnie możemy w tym kierunku wyewoluować. Pomysł mam wrażenie już jest, adres podamy później w show notes, ale myślę, że, że to, że każdy podcast jest inny i każdy podcast reprezentuje inna, inna, inna osoba, to jest fajna rzecz, żeby, ten, żeby, żeby właśnie poznawać tą osobę i, i jego historię, i jego, i jego życie, myślę, w ten sposób może poznawać, poznawać. No właśnie, co ciekawe, że my jesteśmy bardzo otwarci i zdradzamy poprzez te nasze historie, zdradzamy cząstkę siebie samych i opowiadamy tak naprawdę o tym, gdzie jesteśmy i jak to wszystko widzimy, i nie ma żadnej przy tym cenzury, nie ma żadnych ograniczeń i dzięki temu to wszystko jest tak niesamowicie prawdziwe. Przed mikrofonem Robert Kessling, podcast, próba mikrofona. E, najbardziej, Ty, herbaty? tak, herbaty, najbardziej prawdziwy z polskich podcastów w Anglii. Dziękujemy za uwagę i słuchajcie podcastu z Canterbury. Dziękuję również. Do Dziękuję. Usłyszenia. Do usłyszenia. No i ładnie.